Bardzo serdecznie, to ostatnie spotkanie w tym roku akademickim i ostatnie spotkanie z księgą Ezdrasza i Nehemiasza. Omawianie tych ksiąg, tego dzieła rozpoczęliśmy miesiąc temu. Na czym, chciałem, na czym zakończyłem, znaczy czego nie rozpoczęłem, nie to wydaje mi się sytuacja historyczna, polityczna w VI wieku, czyli w czasach w VI wieku, czyli w czasach poprzedzających wystąpienie Ezrasza i Nechemiasza, ale jednocześnie mające no, bardzo silny wpływ. W VI wieku załamuje się. Dominacja Babilonii, Imperium Babilońskiego na Bliskim Wschodzie. Ten teren dzisiej... Mezopotamii, czyli dzisiejszego Iraku, Mezopotamii, czyli krainy pomiędzy dwoma rzekami, pomiędzy Tygrysem i Eufratem, to rzeczywiście była arena ciągłych walk i nastawania kolejnych wielkich imperiów, poczynając od... Imperium Sumerów, państwa sumeryjskiego. Następnie można by było wskazać, to już bliższe czasom biblijnym, Imperium Asyryjskie, Babilońskie. No i właśnie w VI wieku następuje załamanie tej potęgi tego państwa na skutek wyłonienia się, pojawienia się nowy, nowego państwa, nowego Imperium a mianowicie Persów, którzy odegrali bardzo znaczącą rolę na terenie Bliskiego Wschodu i nie tylko, wie, nie tylko na terenie Bliskiego Wschodu, powiemy, że swoimi działaniami podeszli pod Egipt, a także prowadzili walki z Persami. I Przepraszam, nie z Persami, tylko z Grekami. Persowie, prawda, rozpoczęli wojny perskie, już w samej, w samej Grecji. No i tutaj rzecz ciekawa: gdyby Grecy nie zatrzymali Persów w takich bitwach, jak pod Salaminą czy Platejami, i Persowie dalej by, prawda, wykazywali się ekspansją, dalej by szli na zachód, czyli już na tereny Europy. Ciekawe, jakby wyglądała Europa obecnie. Ale to taka, powiedzmy, uwaga na marginesie. Persowie ich poczynania my znamy z przekazów chociażby dziejów Herodota, Xenofonta, Tukidydesa, a więc właśnie wtedy, kiedy w literaturze greckiej narodził się nurt historiografii, ci wielcy historycy, pisarze skupiają się między innymi właśnie na opisie wojen perskich, prawda, wojen pomiędzy Persją a Grecją. Był to swoisty przełom, bo początkowo po takiej okrutnej dominacji na przykład Asyrii czy Babilonii, świadectwa epigraficzne czy świadectwa przedstawiające walki czy zdobycie, zdobywanie prze, przez wojska asyryjskie bądź babilońskie, pokazują, że dokonywało się to w sposób okrutny. Persowie oczywiście też wykazywali się wielką hegemonią, aczkolwiek ich polityka wobec podbitych państw była inna niż Asyryjczyków czy Babilończyków. Do tej pory, i to poświadcza Stary Testament, przykładowo po inwazji asyryjskiej czy babilońskiej dokonywano deportacji, a więc ludność miejscową przenoszono zupełnie w inne tereny, uprowadzano w niewolę, ale wskazywano ziemię, prawda, gdzie mają teraz y, żyć, mieszkać, pracować, y, po prostu rozpoczą rozpocząć nowe życie, a to wyludnione miejsce, jak na przykład Królestwo, Królestwo Północne, zasiedlali y, przybyszami y, z kolei y, podbi innymi podbitymi narodami. Peresowie natomiast bardziej szanowali to przywiązanie do ojczyzny, szanowali także i, i dawali pewną wolność religijną. Pod jednym warunkiem, że, pod dwoma może warunkami, że będzie uznana władza, prawda, że władca Persji rzeczywiście jest właś, właś, właścicielem tych ziem i że będą spłacane wpłacane pieniądze do kasy, a, a więc płacone podatki. Władcą, który, którego wspominają zarówno Księgi Kronik, jak i Księga Ezdrasza, przywołując edykt, to cyrus. Cyrus, który rzeczywiście w sposób umiejętny, trzeba dodać także powoli, ale bardzo skutecznie poszerzał swoje wpływy. I tak na przykład w 559 roku przed Chrystusem, a więc kiedy Izraelici są w niewoli, w niewoli babilońskiej, zdobywa władzę wśród, nad samymi Persami. Tu przywiozłem dzieje Herodota, jeżeli czas wystarczy. Przeczytam Państwu ocalenie w dzieciństwie Herod Cyrusa jak jego dojście do władzy, bo jest ono bardzo ciekawe i jeżeli już ktoś to zna na przykład, to są bezpieczności z takimi mitami założycielskimi, jak na przykład z Romunusem i Remusem, czy też mitami, przekazami, opowiadaniami o innych władcach. Proszę. Następnie cyrus w 10 lat później w 549 podbija medię, kilka lat później w 546 Lidię, a więc już podchodzi powiedzmy pod kontynent europejski. Lidia to zachodnie wybrzeże dzisiejszej Turcji, czyli ziemie przylegające już do tych staro, do starożytnej Grecji, a w 539 Zdobywa Babilon i właściwie w te, od tego roku um, rozpoczyna się, jest mowa o Imperium e, Perskim, które wykazuje się w ciągłą e, ekspansją, zwłaszcza w stronę zachodnią, podbijając no, znaczy uzależniając tereny podbite wcześniej przez Babilonię od siebie, ale także właśnie pod, rozpoczynając kampanię w, w stronę Egiptu, później w stronę Grecji. I tak jak powiedziałem Persowie rzeczywiście wykazywali pewną taką spolegliwość, tolerancję religijną, swobodę wyznaniową. I to nam poświadcza właśnie przywołany w Starym Testamencie dwukrotnie tekst, ten, który kończy księgę, kronik i rozpoczyna księgę Estrasza. Tu przeczytam ten fragment. Aby się spełniło słowo pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios i on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli jest między wami jeszcze ktoś z całego ludu jego, to niech Bóg jego będzie z nim a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga Izraela, tego Boga, który jest w Jerozolimie. A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu, to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem, oprócz darów dobrowolnych dla Domu Bożego w Jerozolimie. Cyrus ponadto jest wspomniany jeszcze w księdze Daniela i w księdze Izajasza. Te właśnie wzmianki w księdze Izajasza, dokładnie w księdze Deutero Izajasza, zasługują na uwagę, bo ten pogański władca jest niezwykle pozytywnie ukazany przez proroka z czasów niewoli babilońskiej. Widać, że właśnie w nim pokładano nadzieję na wyzwol wyzwoliciela, że tego, który nadciągnie, skąd już nadciągnął, prawda, i zdobył Babilon i przyniesie e, e, Żydom, e, Izraelitom wolność. Przykładowo, Księga Izajasza, rozdział 44, werset 28. Ja mówię o Cyrusie, mój pasterz. I spełni on wszystkie moje pragnienia. Mówiąc to Jeruzalem niech cię odbudują i do świątyni wznieść się z fundamentów. I początek 45 rozdziału, tak mówi Pan o swoim pomazańcu, tutaj to słowo jednak nie lubię, ale często się ono pojawia, to jest odpowiednik hebrajskiego Maszijach, czyli tutaj słowo do Cyrusa jest odniesione słowo Mesjasz. To jest 45 rozdział, werset pierwszy. A więc można tak przetłumaczyć. Tak mówi Pan o swoim, po swoim Mesjaszu, Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujażnić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Ja pójdę przed Tobą i nierówności wygładzę, skruszę spiżowe podwoje i połamie żelazne zawory. Przekażę Ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu Bóg Izraela. A więc niezwykle pozytywny tekst wobec pogańskiego władcy Właściwie drugiego takiego tekstu nie znajdziemy w Starym Testamencie, zwłaszcza z tym tytułem mesjańskim, prawda, że Bóg przez proroka Izajasza nazywa króla Persji, Cyrusa, Mesjaszem. Stąd tak na marginesie, mówiąc, nie wiem, czy już Państwo mieliście, była omawiana księga, Deutero Izajasza, ta druga część i były omawiane pieśni o cudze Pańskim, te cztery wielkie pieśni. Nie brak interpretacji, że te pieśni właśnie mówią o cyrusie. Nie wiem, czy to było wspominane, ale właśnie, że w 45, gdzie jest taki pozytywny obraz cyrusa, który niejako pozostaje na służbie u Boga, prawda, Bóg go ujmuje za rękę, prowadzi, że te pieśni mogłyby odnosić się, to mówię, odnosić się do owego Sługi Pańskiego. To powiadam, jest jedna z interpretacji, to już w głębiej w to nie wchodzę. Cyrus Właśnie zdobywając Babilon w 539 roku kończy swoje panowanie w 530, skrętnie w 529. Najprawdopodobniej, też tak przekazuje to Herodot w swoich dziejach w pierwszej księdze, ginie podczas bitwy z masagetami. To jest takie plemię... Na północ od Mezopotamii, z okolic Morza Kaspijskiego. Imperium Perskie, które trwało do czasów Aleksandra Wielkiego, rozwinęło w sposób bardzo dobry administrację wewnątrz kraju. Całe to imperium podzielono na prowincje. Juda ziemi Izraela, znajdowały się w prowincji transeufrateja, czyli patrząc jakby za Eufratem, patrząc z perspektywy Imperium Perskiego. Prowincje czy satrapie, też takie określenie pada, znaczy jest używane i na czele tej sat, takiej satrapii prowincji stał gubernator, który był oczywiście, który był podległy tylko władcy. Persji, a więc można powiedzieć, że to ogromne imperium składało się z takich udzielnych królestw, prawda, podległych całkowicie władcy Persji. W tym też czasie, przynajmniej na terenach biblijnego Izraela, wzrastała rola kapłana. No już to wielokrotnie wskazywałem na to, i to już było obecne w czasach Dawida że takie w czasach królewskich, królewski, poczynając od Dawida, że w biblijnym Izraelu były trzy główne instytucje, takie sprawujące władzę, czy powiedzmy, wpływające na życie polityczne, także i religijne, społeczne, mianowicie instytucja królewska, instytucja kapłana i instytucja e, proroka. Tu, jak widzimy, proroctwo już po okresie niewoli babilońskiej powoli zamiera. Natomiast wzrasta w sposób bardzo wyraźny pozycja kapłana, który spraw sprawuje władzę. I myślę, że to właśnie powoli, znaczy to dało początek temu w takiej sytuacji już z czasów, w czasach Pana Jezusa, prawda, że tym, kto decyduje, to ostatecznie Sanhedryn złożony z przedstawicieli wspólnot religijnych, faryzeuszy, saduceuszy i Sanhedryn obradował pod przewodnictwem kapłanów. No ale właśnie w księdze Ezdrasza, Nechemiasza widzimy rolę kapłana Ezdrasza jako bardzo znaczącą również w drugim rozdziale księgi Aggeusza czy w początkowych rozdziałach, w drugim, trzecim rozdziale księgi Zachariasza, to prorocy wspominani w tych księgach, w księdze Ezdrasza, prorocy działający po powrocie z niewoli babilońskiej. Ci prorocy także wskazują, czy zwracają się wprost do kapłanów, jak oprócz tego namiestnika, prawda, naczelnika w Judzie zwracają się do, że do kapłanów jako tych, którzy mają, są, mają wpływ. I Księga Ezdrasza, to tak jeszcze w tym kontekście historycznym, właśnie po tym, z, po tej amnestii, po tym uwolnieniu, wskazuje na problemy, które, z którymi się spotykała wspólnota izraelska, ale o tym, wydaje mi się, już mówiłem miesiąc temu. To początkowo jedno wielkie dzieło podzielone na dwie części, na księgę Estrasza i Nehemiasza, wykazuje się kompilacją, czy też po prostu wykorzysty, autor tego dzieła wykorzystywał szereg różnych źródeł, by właśnie stworzyć taką księgę. Odczytałem edykt Cyrusa, to jest przykład wykorzystania, a wręcz zacytowania w sposób dokładny prawda, edyktu Królewskiego, aczkolwiek no, paraleli tekstu pozabiblijnego świadczącego o takim edykcie nie znajdziemy ale są też obecne dokumenty i listy perskie, listy z jakiejś kancelarii, z archiwów, które są zamieszczane w księgce Estrasza czy Nechemiasza. Oprócz tych dokumentów, listów są także pamiętniki, a więc te fragmenty których autor pisze w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Zapewne czytając te księgi zwróciliśmy na to. Widzimy także relacje na przykład o spisku Samarytan, o jakichś knowaniach. Być może, że autor korzystał z pewnych raportów, które docierały do Esdrasza bądź Nechemiasza, czy po prostu z jakiejś, jeżeli to nie był raport wcześniej, o znamionach takiego działającego wywiadu, to mogły to być po prostu spisane sytuacje, które miały miejsce. Co by świadczyło także o, prowadzeniu, o prowadzeniu kancelarii czy archiwum. Ponadto są także genealogie, które uprawniają, prawda, pokazują, uwiergadniają pozycje poszczególnych osób, które właśnie ten genealogiczny, genealogiczny wykaz ma pokazać, że dana osoba może na przykład przebywać w tej społeczności, czy też pełnić jakąś funkcję. Ponadto jeszcze inne źródła to relektura dziejów Izraela. To także spotykamy, a więc na nowo odczytane, streszczone dzieje Izraela, także zinterpretowane według pewnego klucza, czyli dzieje ukazane według pewnych potrzeb. Są także przemówienia, liczne mowy i Księga Estrasza, Lechemiasza także zawiera modlitwy. A więc widzimy, że tych źródeł było bardzo dużo, dużo jest więc gatunków literackich, jak na takie dwie, niezbyt przecież obszarne księgi. Księga został, księgi Estrasza, to dzieło zostało spisane w większości w języku hebrajskim, biblijnym, aczkolwiek jest, i to wcale niemały, fragment napisany po aramejsku. Mianowicie są to w księdze Ezdrasza fragmenty od 4:8, czwarty rozdział, ósmy werset, prawda, werset poprzedzający, mówi: Litery tego dokumentu były napisane po aramejsku i ułożony był on po aramejsku. A to pismo wysłane do Artaxerxesa, króla perskiego. I od 4.8 do końca, do 6.18, ten fragment jest po aramejsku, czyli tutaj autor płynnie przechodzi z języka hebrajskiego w aramejski, po czym od 6.19 wraca do języka hebrajskiego i jeszcze jest jeden fragment, w siódmym rozdziale wersety od 12 do 26 także są zapisane po aramejsku. Werset 11 wprowadzający ten tekst mówi: A oto odpis dokumentu, który król Artakserkses wręczył Estraszowi, kapłanowi i uczonemu, znawcy słów przykazań Pana i jego ustaw dla Izraela. I dalej już następuje właśnie tekst aramejski, a więc widzimy, że korespondencja wystosowana do króla i otrzymana od króla, od króla jest przekazywana w języku aramejskim. Język aramejski już w tym czasie to był tak bardzo powszechny, taki lingwa franca starożytnego Bliskiego Wschodu i utrzymywał się on bardzo długo był jeszcze używany jako powszechnie, znaczy powszechnie używany jako język dobrze rozumiany w czasach Pana Jezusa, jeszcze mniej więcej do II wieku po Chrystusie. Później ten język może nie tyle zamiera, co ewoluje i przekształca się w różne dialekty, czy przechodzi w osobne języki. Na przykład język syryjski, ten język starożytny, tak naprawdę to jest dialekt języka aramejskiego. Dziś prawda, używany jeszcze w liturgii kościołów orientalnych, kościołów syryjskich, ale przecież to wiemy, że jeszcze są wioski na terenie Libanu, gdzie język aramejski jest używany. I to nawet wskazuje się, jak w Maluli, że to jest dialekt, który najprawdopodobniej był używany w czasach Pana Jezusa. Ale nie tylko to miejsce jeszcze jeszcze inne. I w przypadku tego, w przypadku tego użycia dwóch języków rzecz jest bardzo ciekawa, bo księgi rzeczywiście powstałe, w tym, które powstawały w tym okresie, bądź niedługo po Ezraszu i Nehemiaszu, czy może po jakimś czasie po tych księgach, również były dwujęzyczne. Taka księga, taką księgą jest na przykład księga Estery która zachowała się po hebrajsku, ale jej grecka wersja, wersja septuaginty, jest znacznie dłuższa. Dlatego jak na przykład czytamy księgę Estery, nie wiem czy już była omawiana, była chyba tak, bo skoro opuszczamy dzieło, znaczy zatrzymujemy się, proszę, była tak, tak, to też łatwo wychwycić, że na przykład oprócz tej numeracji, do której jesteśmy przyzwyczajeni, za pomocą cyfr pojawiają się także oznaczenia za pomocą numeracji, za pomocą liter. To właśnie odnosi się do greckich e, fragmentów. E, to księga Estery i księga Daniela, no, tu, która się okazuje tutaj największym... A, w przyszłym roku będzie. No to będziecie Państwo mieli o tym. Otóż jak będziecie Państwo czytali, to proszę sobie przypomnieć, jeżeli pojawią się obok liczby numerki, że na przykład tam 12a, 12b, 12c i tak dalej. Taka numeracja odnosi się do tradycji greckiej, czy po prostu innej, innej tradycji. I drugą księgą, która powstała także w kilku językach, to księga Daniela. Oryginał hebrajski i aramejski, też właśnie, gdy tam... Przemawiają, zaczynają przemawiać do króla, przemawiają, to już to, to cała, cały ten blok jest spisany po aramejsku i także ta, ta księga częściowo zachowała, zachowała się w języku greckim. z tego wprowadzenia jeszcze do, do księgi Ezdrasza, Nechemiasza, jaki jest cel i powiedzmy też teologia, też czy wpływ na życie religijne, społeczne ludu wybranego. Przywołany na samym początku edykt wyraźnie wskazuje, że autor tych ksiąg chce włączyć historię powszechną, czyli to, co się aktualnie dzieje, tutaj właśnie panowanie Cyrusa i polityka perska, chce to wszystko włączyć w dzieje zbawcze, zarówno w wymiarze religijnym, jak i społecznym. Bo widzimy, że tutaj te dwa wątki się cały czas przeplatają, prawda? To widać na przykładzie. Odbudowa murów, odbudowa świątyni. Odnowa społeczeństwa, tak żeby to społeczeństwo miało gdzie mieszkać, ale także, no żeby funkcjonowało, żeby żyło się bezpiecznie i jednocześnie odnowa życia religijnego. Odnosząc się do nauczania zdrasza, przepraszam, nie zdrasza, tylko proroka Aggeusza i Zachariasza, czyli tych proroków działających bezpośrednio po, znaczy bezpośrednio no, kilka czy kilkanaście lat po powrocie, ale to byli prorocy, po powrocie z niewoli babilońskiej, ale to byli prorocy, którzy nawoływali do odbudowy świątyni. Jeżeli to by był głos proroczy, właśnie Bóg posyła proroka, to księgi Esdrasza, Nechemiasza podejmują ten sam wątek, ale właśnie tak bardziej od strony ludzkiej. Przyszliśmy, wróciliśmy do naszej świątyni, do naszego miejsca, do naszego miasta, trzeba odbudować to wszystko, żebyśmy mieli gdzie, gdzie mieszkać, także żeby miał gdzie przebywać Bóg z nami. Ale tutaj te akcenty są bardziej przesuwane na tę stronę ludzką. Oczywiście także i prawda, teologia jest obecna ale właśnie odbudowa świątyni, odbudowa murów, reforma społeczeństwa, żeby po prostu społeczeństwo dobrze funkcjonowało. I z tą odbudową wiąże się ściśle odnowa życia religijnego. To widzimy zwłaszcza w odniesieniu do prawa, jak bardzo prawo jest potrzebne. I oczywiście tym prawem nie może być nic innego, lecz prawo Mojżerza. I myślę, że w historii takiej powszechnej, stosując pewne analogie, można by było przyjąć, że tutaj mamy przykład, jeden z pierwszych przykładów wprowadzenia konstytucji, prawda, w życie narodu. Konstytucji, która musi być odczytana. Odczytana dlaczego? Bo będzie wtedy znana. Nikt się na przykład nie wymówi, że nie będzie nie wiedział, nie, nie zrobił czegoś, bo nie było mu to y, znane, prawda? Nie miał możliwości się z, y, z tym zapoznać. Właśnie to głośne odczytanie, o czym, czy, y, o czym jest mowa w księdze e. Nehemiasza, zaznajomienie ludzi z prawem, objaśnianie, to właśnie wdrażanie prawa, y, mówiąc dzisiejszym językiem, y, w społeczeństwo. Y, odnowa życia religijnego to także odnowa Przymierza y, i wyraża się nie w sposób atrak abstrakcyjny, że samo składanie ofiar, jak często tylko tak wyglądało y, w przypadku y, w czasach wcześniej, wiekach wcześniejszych, ale wyrażało się to przykładowo w przyjęciu konkretnych zobowiązań, tu na przykład sprawa małżeństw mieszanych Nechemiarz nakazuje oddalić żony pogańskiego pochodzenia i przywrócić małżeństwa te, które są właśnie wyznaczone przez prawo, a więc tylko pośród wspólnoty ludu wybranego. I to wszystko, to jest już takie ostatnie jakby przesłanie, cel tej księgi, to wszystko służy w tej nowo powstającej, formującej się wspólnocie poniewoli, tożsamości religijnej. W przypadku króla, bo takiego już być nie może we wspólnocie, właśnie jako religia i tutaj sama osoba kapłana staje się punktem odniesienia. O, to tak byśmy zakończyli tę część wprowadzającą w lekturę księgi Estrasza i Nechemiasza. Czy są jakieś pytania? Izrael nie był, nie był, proszę, no, Izrael można powiedzieć swoją niepodległość stracił właśnie w 586 roku, tak, a kiedy odzyskał? Sytuacja na Chobyłszy Powiedzmy, to niewiele się tutaj będzie różniło od tego, od sytuacji powrotu. Tak, dokładnie. Tak, to było przez prawie, czy ponad, tak, 2,5 tysiąca lat Izrael jako państwo nie miał swojej niepodległości. Dopiero w 1948 Króla nie było dlatego, że, że po prostu no nie mogło być, ponieważ Izrael już nie był niepodległym państwem. Był w ramach, tu mówimy o prawda, w ramach częścią jednej z prowincji perskiej. Później te ziemie przeszły pod panowanie Aleksandra Wielkiego, wiadomo, to było krótkie panowanie, ale później po tym podziale, prawda, gdy nastali Diadochowie, czyli spadkobiercy Aleksandra, to podpanowanie Seleucydów, Ptolemeusza, ale Seleucydów, później tak, no bo sam Seleucydów, tak, bo już sam Antioch Epifanes, to już są te dynastie, tak, to już są, ale ci, którzy powiedzmy, mocno zaznaczyli, prawda. Następnie pod panowanie Rzymian, no i całą tutaj można od, prawda, od czasów Pana Jezusa dalej. Tak. Był z łaski Cezara. Był z Cezara, poza tym to nie był król żydowski. Był królem Judei, ale był idumejczykiem, czyli pochodził ze społeczności, która wywodziła się od dawnych Edomitów. Tu na marginesie, właśnie tu jak zostało tak przywołane, warto na to zwrócić uwagę. I w tym czasie rodzi się Pan Jezus, prawda? W czasach króla Heroda. Rzeczywiście króla, ale to była właściwie bardziej tylko taka nomenklatura. Zresztą Rzymia, Rzymianie wprowadzili tam tytuł, przywrócili tytuł króla, bo był nie przecież nie tylko król, Judei, ale król Pontu i tak dalej, wielu takich. Ale całkowicie oczywiście osoba podległa Rzymowi i wyznaczona przez, przez Rzym. I nie był niepodległy. nie już nie było. Natomiast za króla grodzi się Pan Jezus. Które proroctwo się wtedy wypełniło? Bo to jest bardzo wymowne, a rzadko się na to zwraca uwagę. Proszę? Jest mowa wprost. Nie, nie, no to, to, ale to, czy by się narodził za czasów Heroda, czy by się nie narodził za czasów Heroda, a jak się urodził w Betlejem, no to, to nie, Herod, powiedzmy, nie miałby tutaj, a coś, co się odnosi rzeczywiście do tej sytuacji historycznej w odniesieniu do, do panowania Heroda. Wydaje mi się, że mówiliśmy o tym, ale tak dla przypomnienia. Mianowicie 49 rozdział Księgi Rodzaju, Błogosławieństwo Jakuba i Jakub błogosławiąc swoich synów, mówi do Judy, nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. W 508, to jest Księga Rodzaju, 49 rozdział, wersety 9, 10. Ten, który przeczytałem, to jest 10. To jest mowa, do, to jest błogosławieństwo Judy. W 586 zanika y, królestwo, prawda, na skutek najazdu babilońskiego. Dopiero Herod został mianowany, jeżeli dobrze pamiętam, w 1939 czy w 1936, mniej więcej w tym, w tym czasie i dopiero właśnie po jakichś 500 latach wraca tytuł królewski na tę ziemię, do Jerozolimy powiedzmy, ale co się stało? Wrócił, jest król, ale berło zostało odjęte od Judy, bo nie przypadło ono któremuś z potomków Dawida, lecz człowiekowi obcego pochodzenia. I proszę zobaczyć, nie zostanie odjęte, aż przyjdzie ten, do którego ono należy. I tu się wypełniło to proroctwo, wypowiedziane bardzo, bardzo przecież dawno. No to tak na marginesie wspomnianego Heroda. Aha, bo to było dlaczego właśnie, to już odpowiedziałem, tak? że po prostu no nie było króla, dlatego, że Izrael nie był wolnym państwem. Nie było takiej możliwości. prawda? Było że gubernator, to się różni tam hebrajskie pechach, gubernator, no, zarządca, ale ta osoba nie miała tytułu królewskiego. Zresztą proszę zobaczyć, że już druga księga Kroni, druga księga królewska, dzieło deuteronomistyczne kończy się w taki, z taką jakąś nadzieją, prawda, że jednak ta dynastia dawidowa, dynastia królewska zostaje zachowana przy życiu, ale już i księgi kronik. To dzieło bardzo mocno podkreśla panowanie Dawida, opi, szeroko opisuje i kolejnych władców z tej dynastii. Natomiast w księdze Ezdrasza, Nehemiasza, tutaj sam Dawid czy ród Dawidowy niejako zanika. Już nie jest tak wspomniany, nie jest tak żywo obecny. Dobrze, to teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do kilku tekstów i oczywiście, jak to zawsze najlepiej zacząć od początku, a więc od przeczytanego edyktu królewskiego. Króla Persji, Cyrusa. Mamy świadectwo historyczne, słowo, aby się wypełniło Słowo Pańskie z ust Jeremiasza. No i należy się odnieść w takim razie, o jakie dokładnie proroctwo chodzi. Chodzi tutaj o dwa teksty biblijne z księgi Jeremiasza, z 25 rozdziału i z 29. Księga Jeremiasza 25, 11, 14. Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, a naredy będą służyć królowi babilońskiemu przez lat 70 a po upływie 70 lat ukaże króla Babilonu i ten naród, wyrocznia Pana, ich grzechy i kraj babiloński. Zamienię go w wieczne pustkowie. Wypełnię na tym kraju wszystkie słowa, które wypowiedziałem przeciw niemu. Wszystko, co zostało napisane w tej księdze, co prorokował Jeremiasz przeciw wszystkim narodom. Także ich zmuszą do uległości wielkie narody i wielcy królowie, odpłacając im stosownie do ich czynów i dzieł ich rąk. Jeremiasz 25 rozdział, wersety od 11 do 14. Tutaj jest przypis do tej liczby przez lat 70. Liczba 70 oznacza długi okres, niekoniecznie pokrywający się z 70 latami słonecznymi. Za moment do tego wrócimy. Czy rzeczywiście tutaj um, autor, nie Jeremiasz, ale autor przywołujący edykt, czy wpro, piszący to wprowadzenie do edyktu Cyrusa, miał na myśli ową 70, 70 lat? w znaczeniu symbolicznym, czy rzeczywiście sobie obliczył, ile ta niewola mogła trwać. Ale o tym za moment. I drugi tekst, również Księga Jeremiasza, rozdział 29, wersety od 10 do 14. Tak mówi Pan, gdy, na Babilon, gdy dla Babilonu upłynie lat 70, nawiedzę Was i wypełnię względem Was moją pomyślną zapowiedź. By Was znów przyprowadzić na to miejsce. Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec Was, wyrocznia Pana. Zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywali, zanosząc do mnie modlitwy, a ja Was wysłucham. Będziecie mnie szukali i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukali z całego serca. Ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie, wyrocznia Pana, i odwrócę wasz los. Zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem, wyrocznia Pana, i przyprowadzę was do miejsca, skąd Was uprowadziłem na wygnanie. Ja Wielonę Babilońską datujemy. Prawda? Liczymy przede wszystkim od tego ostatecznego, tak zwanego drugiego zburzenia murów Jerozolimy, w tym wtedy także zburzeniu ostatecznemu uległa świątynia. Datowane jest to na 586 rok, wyjście w 536, czyli mamy ile lat? 50. Owszem, ale świadectwa historyczne... I sama Księga Jeremiasza, licząc od pierwszych najazdów babilońskich, pierwszych podbojów, które miały miejsce około 606 roku. Czyli 606 do, tej, do uwolnienia 536-70. Tak, tak, ale licząc, gdy właśnie, więc tę liczbę 70 można potraktować symbolicznie, tutaj prawda, autor, aby się spełniło słowo wypowiedziane przez proroka i ma na myśli to 70 lat, jeżeli uwzględnimy od tej ostatecznej, ostatniej, może ostatniej deportacji, ale jeżeli uwzględnimy pierwsze podboje, jeżeli to miał autor na myśli, to rzeczywiście daje nam 70 lat. Ja się przychylam raczej do tego drugiego, no bo jak liczymy rozbiory, no, w naszej ojczyźnie, prawda? No ostatecznie pierwszy rozbiór, no to już, już była utrata ziem, już była utrata niepodległości, prawda? Już, już część z naszych. Y, y, y, ale, ale to tak, to jest od ostatniego zgoda. No ale jednak przecież już ci nasi przodkowie żyli. Część z nich już zaczęła żyć, prawda, w niewoli. Więc mówię, jeżeli weźmiemy od pierwszego, no to wtedy mamy około 70 lat. Czyli to powtórzę to, co mówiłem. Autor tutaj księgi Estrasza pokazuje, i to jest zgodne z, no, z wieloma tradycjami biblijnymi, tak jak chociażby z historią deuteronomistyczną, Bóg działa w historii, prawda? I wielkie postaci, które się wyłaniają, nie działają same z siebie, prawda? Nie działają własną potęgą, własną mocą, ale nawet jeżeli są to poganie, to działają na skutek Bożego powołania. W księdze Ezdrasza e, cyrus może nie jest aż tak pokazany, jako człowiek posłany przez Boga, jak to widzieliśmy w księdze Izajasza, ale jego poczynania są jak najbardziej dobre, Boże i, e, i ostatecznie to Bóg uwalnia swój lud, jak właśnie przeczytamy te, te drugie proroctwo z Jeremiasza. Pierwsze dotyczyło, skupiało się bardziej to z 25 rozdziału na zniszczeniu Babilonu, a drugie bardziej akcentowało uwolnienie, prawda, zebranie Izraela ze społeczności, po różnych, rozbite po róż, rozproszone po różnych społecznościach. I właśnie ten edykt, to już na tym, na tym jeżeli chodzi o omówienie edyktu, to na, aha, może jeszcze tylko kilka takich kwestii filologicznych, językowych, bardzo ciekawych. Tak mówi Cyrus, król perski: wszystkie państwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. Rzeczywiście tutaj, prawda? Cyrus tytułuje. Boga, no można jakby powiedzieć tak, z patrząc z pogańskiej perspektywy, tytułem najwyższym. No jeżeli to jest Bóg niebios, no to już w takim razie nad niebiosami nie ma kogoś innego, prawda, więc przypisuje mu takie, taki tytuł Bogu Izraela, czyli Bogu, którego, którego rozumie jako jakieś bóstwo lokalne, czczone przez samych Żydów. Ale pojawia się taki wyjątkowy tutaj, tutaj. prawda? I dalej Cyrus mówi, i on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie w Judzie. A więc Cyrus, też wielki władca, uznaje panowanie Boga. Prawda? On mi rozkazał. Dobrze. I teraz ta wspólnota, która przybywa, prawda, już... Zostawiam te wątki, one są czytelne, wątki odbudowy murów, świątyni, miasta, to zmaganie się, prawda, wiele niebezpieczeństw, trudności, także i, spi i spisek, prawda? bardzo, bardzo zawiła y, sytuacja i skomplikowana intryga, ale ostatecznie no, dochodzi prawda, do y, odbudowy, ale ta odbudowa zewnętrzna ma... Pokazać, prawda, odnowę wewnętrzną, czyli odbudowę serca, odbudowę życia religijnego. I dzieje się to w jaki sposób? Poprzez uznanie grzechu i prośba o przebaczenie, przebłaganie. To w wielu miejscach, w tych księgach Zdraszyna i jest obecne. I na przykład jest mowa coś w rodzaju własnej lamentacji, takiego własnego rachunku sumienia, prawda? Estrasz mówi, płakałem, gdy to wszystko wspominałem, gdy patrzę nie tylko na swoje życie, ale także życie całego narodu. Czy także zbiera się cała wspólnota i dochodzi do publicznego przyznania się do grzechu, do wspomnień, kto przede wszystkim zawinił, nawet do oskarżeń, i, I takich powszechnych, zbiorowych próśb e, o, e, na, o przebe, przebaczenie. A zatem ta odnowa, żeby mogła być dokonana, ta odnowa wewnętrzna, pod, e, zostaje podkreślona grzeszność narodu żydowskiego. Widzimy więc na przykład tutaj większą dojrzałość, w tej wspólnocie, niż, niż w początkach niewoli. Ezechiel właśnie na początku niewoli musiał bardzo, tak z jednej strony raz cierpliwie, innej strony bardzo dramatycznie prawda, tłumaczyć, że nie cierpicie za winy swoich ojców, ale tutaj na, w niewoli znaleźliście się na skutek swoich grzechów. Działalność Esdrasza i Nechemiasza to usunięcie właśnie błędnych i grzesznych praktyk z życia społecznego pod każdym względem, właśnie to, co widzimy, to wydaje się przede wszystkim takiego wykorzenienie nieróbstwa, prawda? bo wydaje się, że pierwsze te lata to przyjść, prawda, sobie jakoś tak się względnie urządzić. Przysłowiowy sposób, aby na głowę nie kapało, i już będzie dobrze. Nie, to państwo musi, miasto, państwo musi wyglądać w sposób należyty, ale przede wszystkim także wykorzystanie, wykorzenienie grzesznych praktyk z życia społecznego, społeczności powygnaniowej, oraz troska o zachowanie łączności z Bogiem poprzez realizację prawa. Zatem, Ezdraż. Prawda? Jako reprezentant władzy duchowej, Nechemiarz, reprezentant władzy świeckiej, yy, wzywają do wypełnienia wezwań proroków w każdym wymiarze. Prawda? To jest ciekawe, że tutaj już taka pogłębiona analiza tych tekstów pokazałaby odniesienia praktycznie do każdego proroka. Więc... Ezdraszowi, Nechemiaszowi, czy też autorowi tych ksiąg nauczanie proroków musiało być dobrze znane. Mianowicie właśnie w każdym wymiarze, to znaczy od kultu poprzez sprawiedliwość społeczną, też widzimy wiele akcentów w wymiarze społecznym, prawda, o swobodę działania, ale także zapewnienie bezpieczeństwa o równość obywateli, te wątki się tutaj wyraźnie przejawiają, a to jest na przykład nauczanie proroka Amosa czy Micheasza, aż po zerwanie kontaktów z poganami. Prawda? Przykładem ta relacja, znaczy nie relacja, brak relacji, odsunięcie Samarytan, ale także już, co wspominałem, oddalenie żon pogańskiego pochodzenia. Dzięki temu będzie można zachować tożsamość narodową, religijną, a także y, uzyskać y, pomyślność. Proszę. W nie, nie, nie zupełnie. Przez Asyryjczyków, tak. Znaczy pochodzę, y, bo, Jakie pytanie? Tak. Otóż to nie była zupełnie ludność napływowa. Otóż Asyryjczycy nie, po zdobyciu Samarii w 722 roku czyli takich ostatnich latach dziesięcioleciach VIII wieku nie przesiedlili wszystkich Izraelitów tej części północnej. Część pozostała. O tym jest mowa, to jest 17 XVII, XVII, XVII i XVIII rozdział II księgi królewskiej. I owszem, tę znaczną część przesiedlili. Ludzie tam wyraźnie zaznaczonych, którzy mieli jakieś rzemiosło ludzi zdolnych, a część pozostała, najprawdopodobniej część rolnicza, która, tak, ale to byli Izraelici. I teraz na to opustaszałe miejsce, rzeczywiście zaczęto sprowadzać ludzi, bodajże z Medii, tam są dokładnie te miasta wymienione, czyli ze wschodu. I teraz, dlaczego później tak, taka była wrogość? Otóż, Ci miejscowi Izraelici zaczęli zawierać związki małżeńskie z tą napływową ludnością, z tymi przesiedleńcami. Mało tego, zaczęli przyjmować także ich religię. I wtedy powstał synkretyzm właśnie, takie połączenie. Z jednej strony religia jachwistyczna, a z drugiej strony te właśnie na, na, na ciałości pogańskie. I rzeczywiście... Samarytanie no, taką stanowili okrzepłą grupę, która, proszę zobaczyć, koniec VIII wieku, tutaj mówimy czasy przełomu VI-V wieku, Księga Ezdrasza Nachemiasza powstaje jeszcze później, a Samarytanie stanowią silną grupę. Tak, Notabene do tej pory są Samarytanie, jest ich około 4000 skupieni są na górze Garizim, mają tam swojego arcykapłana, sprawują paskę w ten sam w ten rytualny sposób, prawda, poprzez y, zabicie baranka. Yy, I mają swój, prawda, swoją wersję pięcioksięgu, tak zwany pięcioksiąg samarytański. Jest to nieco krótszy tekst od to, Tory tej tory hebrajskiej i z pewnymi zmianami, że na przykład prawo zostało nadane na górze Garizim, a nie na synaju. Pisane już widać rzeczywiście z ich perspektywy, ale sam tekst, jeżeli chodzi o historię tekstu biblijnego, Historię tekstu hebrajskiego, Ksiąg samarytański jest bardzo ważnym tekstem, już pomijając świadome, świadomą ingerencję, świadome zmiany, jak właśnie z górą garizm, ale wiele tekstów pozwala na dotarcie do tekstu tego pierwotnego, tak zwanego forlagę, czyli takiego, którego rzeczywiście gdzieś hmm, prawda, mógł wyjść spod pióra pierwszego autora. Tak. tak, jako że po prostu nieczystych, prawda, nieczystych, co do pochodzenia. Tak, no żony, prawdopodobnie córki wydawano za tych pogan, ale także po prostu nie zachowali czystości, prawda, tutaj, tutaj etnicznej, małżeństwach. A Nechemiarz, prawda, też, gdy tam dano mu wykaz Prawda? to wiemy z lektury też bardzo mocno, prawda, każesz on oddalić. Tak jak wydał, tak to by Proszę. Tak jak Tak. Samson. No tak. Przecież no, to tylko kobiety, które były właśnie pogankami go interesowały. Dobrze. Czyli grzeszność prawda uznanie własnej grzeszności i to wiemy z własnych praktyk że tę grzeszność uznamy kiedy kiedy dokonamy rachunku sumienia i księga Ezdrasza, Nechemiasza pod tym względem jest ciekawą skarbnicą właśnie pokazującą jak człowiek stoi przed bogiem i zaczyna sam siebie rozliczać z, z własnych grzechów. I chciałbym, żebyśmy w tym kontekście zatrzymali się na jednym tekście, mianowicie Księga Ezdrasza rozdział 9. Jest on pod wieloma względami bardzo, bardzo ciekawy tekst. Tekst, który najprawdopodobniej przeszedł zamierzoną ewolucję, zmianę, że po prostu właśnie taką wzorcową modlitwę, ten wzorcowy rachunek sumienia starano się po prostu czasami dopasowywać, czasami wręcz ideologicznie do pewnych okoliczności. Księga Nehemiasza, rozdział 9, wersety od 6 do do, do 37, czyli do końca rozdziału. Dość długi tekst. Nie wiem, jak macie Państwo w swoich wydaniach Biblii. Ja mam piąte wydanie Biblii tysiąclecia. On jest napisany w takiej formie nieco poetyckiej, takim nie prozą, że od początku do końca każdy wiersz zapełniony, albo w takiej formie wierszowanej. Tekst składa się z dwóch nierównych sobie części, mianowicie pierwsza część od rozdziału szóst od wersetu szóstego do trzydziestego pierwszego, dziewiąty rozdział, Księg... Księga Nechemiasza, rozdział dziewiąty, wersety od 6 do 37 do końca rozdziału składa się ta modlitwa z dwóch części. Pierwsza część od 6 do 31, a druga część od 32 do 37. Wspominam dzisiaj o różnych gatunkach literackich, o różnych źródłach wykorzystaniu, prawda? różnych gatunków w tych księgach. I tu właśnie w tej modlitwie, w tym tekście może tak, mamy kilka niejako gatunków. Po pierwsze jest to modlitwa, ale gdzie osnową pierwszej części jest właśnie owa relektura historii biblijnego Izraela, czyli jej odczytanie na nowo i to właśnie pod pewnym kątem. Takich tekstów w Starym Testamencie jest bardzo wiele. Przykładowo, psalmy historyczne, tak zwane historyczne. Psalm 78, 105, 106. Księga Mądrości, rozdział 10. Również i w Nowym Testamencie. 11 rozdział Listu do Hebrajczyków. W dziejach apostolskich mowa Szczepana. Pierwsza mowa w XIII rozdziale Dziejów Apostolskich, pierwsza mowa Świętego Pawła podczas pierwszej podróży misyjnej. To są teksty, w których jest przywołana historia Izraela, na przykład od dzieła stworzenia bądź od Abrahama. Poprzez, I są wspomniane no, te ważne, kluczowe wydarzenia. Ze Starego Testamentu, ale na przykład akcent jest położony bardzo różnie, jako właśnie tak, jak to na czym zależało autorowi tekstu, czy temu, który przywoływał ową historię. Już nie zdążymy omówić tego tekstu w ten sposób, żeby czytać werset po wersecie. Widzimy, to jest dosyć długi tekst, ale przynajmniej sam początek. Ty, Panie, jesteś jedyny, czyli odniesienie do Szema Izrael. Słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg jest Panem jedynym. Dalej, Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko, ziemię i wszystko, co na niej, morza i wszystko, co w nich. Ty ożywiasz to wszystko, a wojsko niebios oddaje Ci pokłon. A więc mamy odniesienie tutaj, te, ta historia Izraela jest najpierw ukazana w wymiarze powszechnym. Tak samo właśnie jak rozpoczyna się, rozpoczyna się historia opowiedziana w księgach kronik od Adama, czyli od stworzenia. Następnie siódmy werset. Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama i wyprowadziłeś go z Urchaldejczyków, i nadałeś mu imię Abraham. Tu warto y, zwrócić uwagę, bo jest dla nas oczywistym, że Bóg wybrał Abrahama. Ale to właśnie w tym miejscu po raz pierwszy słowo wybrał odnosi się do y, tej postaci, że Abraham został wybrany. Wcześniej został wezwany. Bóg powiedział, księga rodzaju, czy inne miejsca. Bóg powiedział Abrahamowi, wyjdź z twojej ziemi, prawda? Otóż słowo ten czasownik wybrać, hebrajskie Bachar, po raz pierwszy jest tutaj odniesione do yy, Abrahama, właśnie, właśnie w tej modlitwie. Już tutaj, no, przynajmniej tak ogólnie patrząc, yy, jakie wydarzenia. Przywołuje e, autor tej modlitwy. Po Abrahamie e, m, Mojżesz i wyjście z Egiptu. E, przejście przez, e, znaczy wędrówka do, do ziemi e, obiecanej. Ale nie ma na przykład, czyli jest Abraham, jest Mojżesz, e, s, e, ale nie ma na przykład w ogóle wspomnianego Dawida kiedy jest mowa o późniejszych czasach, to na zasadzie już po prostu pobytu w ziemi obiecanej. I modlitwa jest budowana na zasadzie takiego bardzo silnego kontrastu, mianowicie dobrodziejstwa Boga, poczynając od dzieła stwórczego, wyboru Abrahama, poprzez wręcz konsekwentną niewierność i grzeszność ludu wybranego. Więc wierność i niewierność stykają się tutaj, przeplatają się wzajemnie. Ksiądz profesor Chrostowski w artykule właśnie zatytułowanym Rachunek sumienia ludu bożego w księdze Nehemiasza, ten rozdział 9, wersety od 6 do 37, mówi tutaj, o takim schemacie ty, oni i przedstawia to nawet tak e, graficznie, ty odnosi się do Boga, oni natomiast to nasi przodkowie, bo to jest właśnie opowiadanie e, z perspektywy, właśnie opowiadanie o przeszłości. Rzeczywiście ta sekcja, t, t, ten schemat zatytułowany ty jest jak najbardziej zasadny, bo rzeczywiście bardzo często w odniesieniu do Pana Boga e, pojawia się e, zaimek osobowy ty. Przykładowo już w pierwszym wersecie, w początkowych, prawda, w początkowej części. Ty, Panie, jesteś jedyny, Ty uczyniłeś niebiosa. I werset siódmy, Ty, Panie, jesteś tym Bogiem. I gdy przyjrzymy się całości, to rzeczywiście, pewnie nie za każdym razem pojawia się to w tłumaczeniu, ale, ale, ale ten zaimek jest obecny. I właśnie ta wierność i działanie, wierność wyrażona w wielkich dziełach Pana Boga zaznacza się stałą niewiernością Izraela. Przykładowo, wersety 16 i 17. Lecz oni, ojcowie nasi, postępowali z uchwale, byli krnąbrni i nie słuchali Twoich przykazań i uchylali się od posłuszeństwa i nie pamiętali o cudach, Y, które dla nich uczyniłeś. Byli twardego karku i uwzięli się, by wrócić do niewoli swej zbuntowani. No? Ale już zaraz się zaczyna. Ale Ty jesteś Bogiem przebaczenia. Jesteś łagodny i litościwy. Przykładowo dalej. Osiemnasty werset. Nawet gdy uczynili sobie cielca odlanego z metalu i powiedzieli to jest twój bóg który cię wyprowadził z ziemi wyprowadził z Egiptu i gdy popełnili wielkie bluźnierstwa prawda więc kolejna przejaw grzechu ty w wielkim miłosierdziu twoim nie opuściłeś ich na pustyni 26 werset tylko czytam. Potem byli oporni i spuntowali się przeciw Tobie. Wzgardzili Twoim prawem, zabili proroków Twoich, którzy ich przestrzegali, aby ich nawrócić do Ciebie, a ciężko Cię obrażali. No, a więc widzimy cały czas, tutaj podałem te teksty mówiące o niewierności, o grzeszności Izraela. I kończy się... Podobnie jak dzieło deuteronomistyczne czy dzieło kronikarskie, to ta modlitwa, to wyznawanie grzechów, ale także ta relektura historii biblijnego Izraela, mimo wszystko pomyślnie, 31 werset. Ale w wielkim miłosierdziu Twoim nie wytępiłeś ich i nie opuściłeś, albowiem Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym. To łaskawy i miłosierny pojawia się tutaj wielokrotnie, i to jest odniesienie do 34 rozdziału Księgi Wyjścia, kiedy to Bóg sam siebie przedstawia. Ja jestem Bogiem łaskawym, miłosiernym, litościwym, dalekim od gniewu, przebaczającym. Ten tekst zawsze określam jako pierwsza litania, starotestamentowa litania do Bożego Miłosierdzia, bo rzeczywiście to Boże Miłosierdzie jest wyrażone wieloma terminami. I po tym właśnie cały czas wspomnieniu tego, co było, właśnie dobrodziejstw Boga, miłosierdzia oraz krnąbrności, następuje długa prośba do Boga, czyli modlitwa od 32 wersetu. To już jest coś nowego. A teraz Boże nasz, Boże wielki, potężny, straszliwy, który zachowujesz przymierze i łaskę, nie lekceważ tej całej udręki, jaka spotkała nas, królów naszych i książąt, naszych kapłanów, proroków i przodków i lud Twój cały. I następuje prośba i tu rzeczywiście jest takie przejście. Jeżeli był ten schemat Ty, oni, Ty w odniesieniu do Boga, oraz oni, nasi przodkowie, tutaj następuje zmiana na pierwszą osobę liczby mnogiej. Bardzo często pojawia się zaimek my, bądź nasz, um, określający obecną sytuację. Także w ukazaniu tej, tej, tego, co było, a co jest. Wcześniej w tej modlitwie, w tej części historycznej autor zwracał uwagę, że kara miała wymiar skończony, prawda? Ponieważ Bóg jednak okazywał swoje miłosierdzie i cofał karę czy jej zaniechał. Natomiast od 32 wersetu, tej części ukazującej obecny stan jest, zostało podkreślone że kara trwa. I tutaj też warto zwrócić uwagę na samą, to już tak na koniec, 33-34 werset. Proszę Państwa, przeczytam i proszę... Sprawdzić, czy w podobny sposób jest u Państwa, czy może te wersety nieco zostały inaczej przetłumaczone. Mianowicie, 33. Lecz ty jesteś sprawiedliwy. We wszystkim, co na nas przyszło, ty bowiem postąpiłeś słusznie, natomiast my natomiast zawiniliśmy. Bo królowie nasi i książęta kapłani nasi i przodkowie, oni nie zachowali Twojego prawa i nie zważali na przykazania i napomnienia, których im udzieliłeś. Tak mniej więcej jest przetłumaczone, tak? Otóż wydaje się, że... Yy bo proszę zobaczyć, że cały czas jest mowa o przeszłości w odniesieniu nawet, nawet już w tej części, tej drugiej części. Jaka kara, jaka spotkała, 32 nas, królów naszych i książąt, naszych kapłanów. Prawda? Wydaje się, że pierwotnie ten tekst brzmiał inaczej. Lecz Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co na nas przyszło. Ty bowiem postąpiłeś słusznie. I tutaj nie tyle, to jest też między innymi tego brakuje w komentarzach na przykład do księgi Estrasza, ale na to zwraca uwagę ksiądz profesor Chrostowski we wspomnianym artykule. Nie tyle my natomiast zawiniliśmy, co my również oskarżamy naszych królów, książąt, kapłanów, przodków, bo nie zachowali Twojego prawa i nie zważali na przykazania i napomnienia, których im dałeś. Tu już nie wnikając w szczegóły, ale na przykład kwestie gramatyczne raczej nakazują łączyć prawda, początek 34 wersetu, z, poprzednim, z poprzednią myślą, nie jako nowe zdanie, ale właśnie jako oskarżamy, prawda, czy wykazujemy grzeszność naszych królów, naszych książąt. Zwróćmy uwagę, to też znamienne, że nie ma wcześniej w tym gronie, prawda, czy przyjmiemy to tłumaczenie, czy to, które przedstawiłem, tę propozycję, nie ma proroków. W drugim jest mowa o królach naszych, książętach, kapłanach, prorokach i przodkach, czyli ojcach. A w 34. królowie, książęta, kapłani, przodkowie, czyli ojcowie. Yy, właśnie to by też wskazywało na ten takie tłumaczenie. Prorocy zostali wyłączeni jako ci, którzy właśnie działali w imię Pana Boga. wierzali się królowie, książęta, czyli te władze o właśnie król, prorok, kapłan. Kapłani są też wspomniani. Tutaj jako autor tej, tego tekstu, czy ten, który wypowiada tę modlitwę, uznaje działalność proroków jako dobrą. Zatem to, na co zwraca uwagę modlący się w tej części to to, że na pokolenie spadła kara. Są niewolnikami w ziemi, prawda? 35, 36. werset. Oto jesteśmy dziś niewolnikami na ziemi, którą dałeś przodkom naszym. A właśnie ta wcześniejsza historia, ta, ta pierwsza część modlitwy o charakterze historycznym, tam cały czas jest podkreślona właśnie ta wypełniona obietnica, że Bóg Dał, dał ziemię ojcom naszym. I w tym oskarżeniu ojców, tak jak mówiłem, brak wzmianki o Dawidzie. Podobnie jest w przypadku psalmów historycznych. Jeżeli sięgniemy właśnie do psalmu 105-106, także powiedzmy, Dawid, jego dynastia zostaje ominięta w tej powszechnej, tej zbiorowej modlitwie pokutnej, w tym zbiorowym wyznawaniu grzechów, bo tak skoro pojawiają się ojcowie, prawda, w sposób ogólny czy królowie, to jednak Dawid zostaje wyłączony jako ta postać pozytywna. O, dobrze, to tak proszę Państwa minął nam Rok, kolejny rok naszych spotkań, tym razem z dziełem kronikarskim i z, dzieł, i z księgami Ezdrasza i Nechemiasza. Bardzo serdecznie dziękuję.